Witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym shortcaście konsolowca. Mamy dziś 19 października i jesteśmy dzisiaj w nieco odmienionym składzie. Um, dzisiaj jest ze mną w naszym studiu wirtualnym Mateusz. Hej, hej. I jest Łukasz, dawno niesłyszany przez naszych słuchaczy. Tak, tak. Ostatnio byłem tylko na gadukastach. Więc wielki powrót Dokładnie do podcastów tak. grupowych. No właśnie, wreszcie Łukasz jest z nami i jestem oczywiście ja Filip, którego wszyscy kochacie i wielbicie, um, więc teraz zaczynamy od razu z sami. Jest nas tylko trzech, więc jest fajnie. Nie musimy słuchać Piotrka, nie musimy słuchać Tomka. Um, no i właśnie, na początek troszeczkę was ponudzimy i będzie troszeczkę statystyki, um, czyli jak się sprzedało Move w Polsce? Zapewne większość z was jest ciekawa bardzo jak te kontrolery ruchów wpłynęły na nas, bo jak wiemy Wii To, no właśnie Wii To chyba się za bardzo nie sprzedało. To um... się <grywa> <grywa> nie, to, to się po prostu za bardzo nie sprzedało, bo widzimy jaka jest um, jaka jest prowadzona nin polityka Nintendo w Polsce, oczywiście. Um, no, no, ale słyszeliście, że nie, nie ten, że teraz Nintendo dla Nintendo y Rynek europejski, a w szczególności Polska, to priorytet. Oczywiście. A Gran że Grand tak. 5 już jest gotowe w 95%. Kurde. No właśnie. Taki nie ja to wiadomo. Dobrze. Tak czy siak, jeżeli chodzi o mowa w Polsce, to uwaga, uwaga. Mamy oficjalną informację od polskiego oddziału Sony, że przydało się. Uwaga, uwaga! 25 tysięcy produktów z rodziny PlayStation Move. To znaczy no 25 tysięcy produktów zostało dostarczonych do sklepów. Tak więc tak niedokładna ilość. Chociaż wiadomo, że w sklepach brakuje tego jakże ekskluzywnego towaru. No właśnie, a jeden z największych krapów Mowa, czyli Sports Champions sprzedał się powyżej 15 tysięcy egzemplarzy w Polsce. Tak więc, no jak widzicie, ludzie lubią krap. Z, no, zobaczymy, jak to będzie skinek. Czekam, czekam na Flamewor, aż ktoś mi wytoczy tutaj. Um, no dobra, no tak czy siak e, tak czy siak jest, jest naprawdę nieźle. Widz, widać, że, że jakoś już z konsolami u nas nieco lepiej. I z kontrolerami oczywiście do tych konsol. Um, I teraz e, informacji takich stricte statystycznych ciąg dalszy. Microsoft ma zamiar wydać miliard dolarów, tak, miliard, czyli o jedno zero więcej niż y, sześciocyfrowe milion, y, na promocję Kinecta i Windows. No coś, coś, coś ten, pomyliło ci się chyba. Nie, nie, miliard złot, nie. Miliard nie, dolarów, dobra, miliard, nie, dobra, to... tysiąc milionów. Siedem ma 10 tak. milionów. <laughs> Dobra, Dobra, mniejsza. 500 milionów Świemy. popłynie w stronę Kinecta, więc. Dobra, dużo dolarów, okej? Okay? Miliard dolarów. Na promocję Kinecta i Windows 7. No właśnie, jak jak to wszystko Windows wyjdzie? Phone 7. Oczywiście, chodzi o Windows Phone Zem, 7. Więc no, nie było już od tak razu tak takie przypadki. No. no nie, nie straszne, ale to widzisz, Łukasz, bo stresuje się przy tym. Ja nie mogę po prostu. Um, olśniewa mnie twój blask. <laughs> Nie oczywiście chodzi tutaj o Windows Phone 7 tak jak e, Windows Phone 7 tak jak powiedział Łukasz e, i oczywiście Kinecta. No właśnie zobaczymy czy ta kampania dużo przyniesie zysków Microsoftowi. No wydaje mi się że, że Kinect chyba na zachodzie może się całkiem nieźle sprzedać. ale W sumie na razie, ale jako, jest, na razie jeszcze Cisza, a to na początku listopada wychodzi kinek, więc, no nie wiem, może z jakąś taką wielką pompą to ruszy za niedługo. No pewnie, no. w polskiej telewizji Jarosław Boberek przecież będzie reklamować, już to widzę. Tak. E, no, ale tak to się jak, no właśnie, może tak zapytam Łukasza, który jest y, dumnym posiadaczem Xboxa, co ty o tym sądzisz? Ku Jesteś kupiony? <śmiech> oczywiście, zawsze chciałem <śmiech> głaskać tygryskie. <śmiech> Kupuję to w pierwszym dniu. Co, co tam Mass Effect 3? Kinect Animus to jest gra dekady. No właśnie, dokładnie tak. Um, zero ironii. Czysta prawda. Um, pure fun. No dobrze, to, to tyle. Jeżeli chodzi o Microsoft. Jeszcze właśnie jedna może taka ciekawostka związana ze stroną xbox.com jeżeli e, jutro będzie Wam ciężko poznać stronę, e, stronę główną Xboxa, no to nie martwcie się. Przejdzie ona on taki lekki lifting. Taki kinektowy oczywiście, lifting. E, I no cóż, rozpoczyna się chyba ta kampania wielka e, Microsoftu po prostu. No i będzie będzie nieco odmieniona. Będzie przebijanie ciuszków. No właśnie, będzie przebieranie ciuszków, pojawi się możliwość pogrania w przeglądarkowe gry z posiadaczami Windows Phone 7. I pokażą się raporty. Co robiliśmy na live. I członkowie naszej rodziny, jeśli mamy ich znajomych. je. Yeah. No widzicie. I widzicie, chyba widzicie, ty. <laughs> no. no. No to tak, no. Um... To, to tyle, jeżeli chodzi o zamykane sprawy Xboxa i Microsoftu. A teraz przechodzimy do jednej z ostatnich gier, które miały swoje premiery w ostatnich dniach. Oczywiście mowa tutaj o Medal of Honor i mamy tutaj y, dane z, ze strony IGN, gdzie no właśnie y, gra od czasu swojej premiery, czyli minęło już dobre kilka dni. Sprzedała się w półtora e, miliona egzemplarzach. Z czego, to, są... z czego to pięć dni sprzedaży w Stanach Zjednoczonych, dwa dni sprzedaży w Europie i Azji. Tak na. No. no właśnie, dokładnie tak. I, i, I z tych trzech regionów półtora miliona. Wydaje mi się, że całkiem nieźle. Jak na grę, która jest również krapem. <śmiech> jak na cztery godziny rozgrywki. Nieźle. No właśnie, jak na cztery godziny rozgrywki i, i multi, który jest miksem wszystkiego i niczego zarazem. Um, no właśnie, to tak, to tyle o fantastycznym Melal um, Teraz przechodzimy do gry, która wywołuje przynajmniej u mnie szybsze bicie serca, czyli Command and Conquer. Um, no właśnie, gracze, gracze konsolowi za bardzo pewnie tej serii tak nie znają. Może za sprawą tego ostatniego Red Alerta, który, który miał akurat premierę na konsolach, ale e, teraz ciekawa sprawa, ponieważ twórcami e, najnowszej e, odsłony Command Conquer mają być Visceral Games, czyli tylko przypomnę, że ci sami, którzy stworzyli Dante's Inferno i Dead Space, no właśnie, ludzie od slasherów i od y, shooterów mają robić RTS-a, co wy na to panowie? No nie wiem, ja, ja się w Command Concord czasem zagrywałem fajny RTS, ale, ale że Dante, Inferno i Dead Space, no nie wiem, co to może z tego wyjść. Jakiś FPS-o, TPS-o slasher. No Wszystko właśnie, no ja w ogóle słyszałem, że poczekasz. Command Conquer miało się skończyć z ostatnią częścią, która wyszła na, na PC, ale widać, że został jeszcze podcinek po troszeczkę kupony. No. Tam mówiłeś Łukasz, przepraszam, że ci przerwałem. No, no ja, ja tam wierzę w twórców i uważam, że mogą zrobić RTS-a. Czemu nie? No, w końcu Kiedyś był trzeba. już Command Conquer Renegade, który był krapem strasznym, ale... Ale co tam? Czasy się zmieniły, jest lepsza grafika. Jeżeli masz które sprzedaję, w dzisiejszym wychodzi. świecie. <laughs> um, no dobra, to tyle jeżeli chodzi o Command Conquer. I teraz na koniec bardzo kontrowersyjna sprawa, bardzo. którą zostawiliśmy, zostawiliśmy na sam koniec. Otóż brazylijski sąd zakazał sprzedaży GTA na całym świecie. Hell yeah. A amerykański ojciec Rockstar to... nic o tym nie wie. O, żeby było zabawniej. Wszystko oczywiście odby, odbija się o jedną piosenkę, która została um, wykorzystana um, przez yy, o Jezus. Uh, Lorenzo, Hamilton Laurence da Silva, um, ojciec y, utworu MC Miltinio tak? Dobrze nasia. <grym> <grym> MC M to jest. To nie jest utwór, tylko to jest człowiek. <grym> no właśnie, no właśnie. To dlatego się dlatego tak się troszeczkę zakłóciłem, bo, bo, bo, bo czytam kilka różnych rzeczy naraz i już po prostu nie wiem, co się dzieje. E, tak, oczywiście MC Il Tinio, czyli człowiek, który stworzył e, piosenkę Kit Konga bodajże. Kit Konga, tak. Dobrze, teraz jest dobrze. Kit Konga. Piosenka się nazywa King, Kit Konga. E, i która została wykorzystana oczywiście w Liberty City Stories. Nie, Ballad of Gatons. O to, ty, Gatas, kurde. No, Ballad of dzisiaj, dzisiaj mam naprawdę ciężki dzień. No i właśnie, sprawa wygląda tak, że za każdy dzień zwłoki, dopóki nie usuną z cyfrowej dystrybucji Ballad of Tony, mają zapłacić 3000 dolarów. No, a Rockstar na razie nie dostał nawet żadnego papierka. A sam, a sam sami twórcy mówią, że wszystko jest całkowicie legalne i w ogóle wszystko jest tip top, dlatego że wcześniej mieli podpisane podpisane wszystkie dokumenty związane z prawami do tego utworu. A sama w Brazylii jest jak się... śmieszna, bo dopiero to jest Właśnie. PlayStation 2, więc niech nie podskakuje. Ale i tak się nikt Mnie nie będzie bardzo... stosował do tego. Mnie bardziej ciekawi, co sąd brazylijski może zakazać sprzedaży tam dodatków do gtap w sklepie w Wursławie, top na rogu. No kurde, co ich, ich to obchodzi? To jest inny kontynent zupełnie. No właśnie, wydaje mi się, że. że nie się na prawie międzynarodowym. Nie, wydaje mi się, że panowie, panowie z Rockstar i tak już zarobili tyle pieniędzy, że, że im wszystko jedno obecnie. Chyba, że przedstawią. Eee umieszczą w cyfrowej dystrybucji to na jakichś serwerach, to bezludnych wyspach, gdzie będą na międzynarodowych wodach i nie będzie ich obowiązywało prawo. Albo wydadzą po prostu paczak, który wywali tą piosenkę z gry. To... No nie wiem, no zobaczymy oczywiście całej sprawie, będziemy się przyglądać i na bieżąco nasi reporterzy będą wam oczywiście zdawać relacje. Tak, już z wysyłamy do Brazylii i USA. USA. Um, tak, oczywiście. Wydaje mi się, że Piotrek chyba jest chętny. Przynajmniej ja jestem chętny, żeby go wysłać do Brazylii. No ale, ale, ale, ale, to w sumie e, tyle na dzisiaj. To tak. Dokładnie. To, się, to się, się nagraliśmy dzisiaj? Oczywiście było mnóstwo moich wpadek i możecie się oczywiście śmiać, tylko śmiejcie się pisząc komentarze, bo inaczej nawet nie wiemy, że się śmiejecie z nas. Um, i będzie i będzie nam wtedy bardzo przyjemnie, szczególnie mi. Tak. No, I tym optymistycznym akcentem. Tym optymistycznym akcentem wszyscy jedźcie Filipowi. Um, kończymy nasz dzisiejszy shortcast i do usłyszenia jutro. Hej na razie.